Witam państwa w naszej audycji antywirus po tej stronie. Którego my to w ogóle mamy? Mamy przed ostatni dzień wakacji. 30 Tego sierpnia. Torek nagrywamy dzisiaj. I zezowaty zoro, gospodarz po drugiej stronie. No właśnie spojrzałem na zegarek, jak bardzo się postarzałem w ostatnie tygodnie. No kurde, czas leci. Czas leci, wakacje się domykają. Pierwsze chłodne wieczory się pojawiły. Już wiemy na pewno, że do szkoły dzieci pójdą 1 września o godzinie 9 rano, większość szkół, czyli za dwa dni. Emisja będzie w ostatni dzień wakacji, no, czyli to tak właściwie domykająco. i Początkiem tej audycji chcielibyśmy tutaj te wakacje jeszcze zaznaczyć. Ostatni weekend był taki wyjazdowy, chyba dla nas obu. Ja się wybrałem do, do Pragi na wycieczkę. Trzy dni byłem w Czechach. Wycieczka organizowana z przewodnikiem. Przewodnik już podczas podróży przez równe 6 godzin nadawał. Także dowiedziałem się o Czechach sporo rzeczy, których nigdy nie wiedziałem i żadna szkoła mnie tego nie wyuczyła dosyć ciekawe to są rzeczy, bo okazuje się, że one rzutują na historię i naszą wspólną, i historię europejską w dużym stopniu, a także na styl życia, który patrząc z naszej polskiej strony wydaje się w dużej mierze niezrozumiały. A tak właściwie nie jest, bo ma swoje poważne powody, które są ugruntowane od wieków, no i co tu dużo mówić, w sobotę to był taki dzień najbardziej, najbardziej obłożony, zrobiłem 24 tysiące kroków. No, wiesz. Na szczęście nie tysięcy kilometrów, także wiesz, to jeszcze nie... No nie, ale ty, tyle mi się jeszcze nie zdarzyło zrobić podczas jakiegokolwiek zwiedzania. Także program był naprawdę nabity i y, ktoś, kto nie był przynajmniej podstawowym piechurem takim, to no, raczej trudno było sobie poradzić. Chociaż w naszej grupie nawet najstarsze osoby były bardzo zmotywowane i wszyscy y, poradzili sobie y, z, z tym całym interesem. Zwiedziliśmy mnóstwo rzeczy. Y, ja taki teledysk, może mi się tam uda znaleźć linki i umieścić umieszczę po audycji, który mniej więcej klimat praski definiuje, bo to częściowo jest Jorgin z a częściowo plażowa dyskoteka, głównie jednak europejska, bo to jakby nie było stolica, jest dosyć poważnego państwa, może nawet poważniejszego niż nasze, kto wie no i zbiegają się tam wszystkie szlaki handlowe od wieków w związku z tym takie tam było prawo, żeby wszyscy kupcy, którzy przez Pragę przejeżdżają wykładali towar w wyznaczonym miejscu a jak to w Czechach nie ma nic za darmo, wyłożenie towaru kosztuje rozładunek kosztuje myto kosztuje i różne inne tam rzeczy kosztują, poza tym jeżeli ten towar jest już wyłożony, to praktycznie z całej Europy różne atrakcyjne rzeczy były tam dostępne. No, tych anegdot można by tam sporo powiedzieć, natomiast intrygującą sprawą jest zjawisko defenestracji. Mianowicie, jeżeli któryś z polityków, posłów czy urzędników no nie był specjalnie lubiany i pomimo wielokrotnych ostrzeżeń, nie poprawiał się, to po prostu wylatywał przez okno. Także to takie Ale... zjawisko y, dosyć ciekawe. Taka defenestracja w Pradze odbyła się trzykrotnie. Kilka osób wyfrunęło. Niektórzy ze skutkiem śmiertelnym, inni niekoniecznie, bo na przykład dwóch y, posłów wpadło y, y, w takie właściwie y, szambowate śmietnisko, które było dosyć miękkie, w związku z tym uszli z życiem. No proszę, czyli jednak bałagan do czegoś może się przydać. Tak, tak, natomiast blamasz był z całą pewnością duży, a może nawet większy niż gdyby się zabili na miejscu, bo wpadając w te wszystkie śmieci, które praktycznie były zmieszane z, z zawartością nocnych naczyń, ich, ich cały, że tak powiem, blask runął w jednej chwili. No cóż, hmm. zrównali się w poziomie ze swoim ten, środowiskiem naturalnym. No i jeżeli no dalej zgodnie z naturą, no, tak, no takie prawo przyrody jest, to no i dobrze. Czyli wynika z tego, że ci na południe to lubią ekologię. A jak tam jest z tym, z klimatem, znaczy z tą, z tą ochroną klimatu i te, te. Z energią. Z energią. Energia mianowicie między innymi jest wytwarzana przez pedałowanie na łódeczkach płaskodennych podczas spożywania piwa. Głównie dominują tam brytyjscy turyści, którzy organizują różne wieczory kawalerskie, pijąc piwo i pedałując właśnie w dwóch rzędach w stoliku naprzeciwko siebie i niejednokrotnie zasuwają szybciej od innych statków, wywrzeszczając się przy tym radośnie. Także takie obrazki też, też są. I co jeszcze tam z takich ciekawostek, które mnie uderzyły? Spokój, po prostu spokój. Nikt się tam donikąd nie spieszy. Ani kelnerzy, ani obsługa niespiesznie wykonują swoją pracę, wydaje się, że z dużą satysfakcją. Jest to zupełnie odmienne podejście niż, niż nasze tutaj polskie, gdzie wszyscy zasuwają na pierwszym, drugim etacie, a niejednokrotnie na kilku innych jeszcze częściowych etatach rozsypanych w różnych miejscach miasta. No, Także po prostu jest to zderzenie. Co ciekawe, dokonałem takiego eksperymentu, psychologicznego. Mianowicie nie wziąłem ze sobą komputera, znaczy laptopa, wiadomo, to ruchomego komputera, bo to trudno całą stację roboczą zabrać. Wyłączyłem transmisję danych w telefonie, a telefon służy wyłącznie jako budzik i zegarek. Także niewiele tych rozmów tam było, tylko konieczne meldunki, które były związane. Dotarliście, tak? Dotarliśmy, oczywiście wszystko w porządku. Także... Zero wiadomości radiowych, monitorowych, telewizyjnych, internetowych, jakichkolwiek. Po prostu inny świat, jeżeli człowiek się odetnie. No to wracając tutaj, napotyka po prostu czeski film. No i, i to jest bolesny, że tak powiem, odcinek. Taki nagłe, takie nagłe uderzenie. Z znanego serialu, to może powalić. Bo to wracasz i BUM! I... No właśnie. Ja się odciąłem od wszelkich informacji wieczorem, we w czwartek, bo w piątek wcześniej rano wstawaliśmy na autobus i podpiąłem się do sieci przed północą w niedzielę. Dlatego to były prawie trzy doby pełne. No jest to doświadczenie, musiałbym powiedzieć, szokujące, dlatego że zupełny brak informacji tego typu powoduje, że człowiek zaczyna się wyłącznie opierać na swoim najbliższym otoczeniu, na rozmowie z ludźmi, ze współturystami, no i zupełnie inne warstwy percepcji się ujawniają. Także nie mam możliwości jakby zareagować na jakiekolwiek zdarzenia polityczne czy gospodarcze, oprócz tego, ile, ile kosztuje, że tak powiem, sałatka, bo proszę sobie wyobrazić, że sałatki w Czechach, którzy niespecjalnie za zieleniną przepadają, są znacznie droższe od mięsa. W związku z powyższym, Główny rachunek zwykle stanowi zielenina przy kasie. Natomiast tego typu rzeczy jak golonki kiełbasy to jest jakby oczywista oczywistość. Już nie mówiąc o, o cenie piwa, które jest praktycznie pomijalne. Chyba, że to jest centrum Pragi. Wtedy to oczywiście cena jest radykalnie wysoka, ale wystarczy już pójść dwie uliczki dalej poza rynek główny. No to wówczas można to całkiem spokojnie wypić sobie takie dobre bardzo piwo lane na miejscu. No, no to tabelne Czesi piją statystycznie od 4 do 5, między 4 a 5 piw dziennie na łebka. Zatem liczając to chyba wszystkich obywateli, w związku z tym to spożycie jest dosyć duże. Niemniej jednak piwo jest nieco słabsze, ja to nazywam piwo plażowe. Bardzo orzeźwiające, i y, gdyby pić taką, taką ilość wody, to człowiek by sobie na pewno zaszkodził, wypłukał sole mineralne, a spożywając takie lekkie piwo, no jest to rzeczywiście krzepiące. No proszę, cztery piwa na łeb codziennie i tego, i żyją, tak? Statystycznie. Per capita. A, no, no tak, czyli razem z, z niemowlakami, to. To by znaczyło, że ty, proszę pana, to, to, to sporo, sporo. To, to, a, a ile to, to przeciętnie na tej trzeciej uliczce, ile ten kufel kosztuje, tych korunek? 50, no to jest dyszkę, mniej więcej, bo jest y, y, 100 koron to jest 19 zł, mniej więcej. No. no. Powiedzmy dwie dychy, jedna piąta ceny trzeba wziąć. Natomiast w centrum, y, no za 130 można znaleźć, za 140 nawet by były. Były te y, kufelki półlitrowe, dlatego rozpiętość cen jest bardzo duża i trzeba na to po prostu uważać. No, ale wycieczka udana. Muszę powiedzieć, że y, bardzo różni ludzie żyją i są środowiska takie i obszary, gdzie świadomość tych wszystkich problemów, o których my tutaj mówimy, jest praktycznie zerowa. Także każdy wstrząs, który przed nami... Jest, no, będzie z całą pewnością wielkim szokiem dla dużej części społeczeństwa i no, nie tylko naszego, ale w ogóle europejskiego, gdzie to spokojne życie i powszechny dostatek no, jest tak sprawą codzienną, że nikt sobie nie wyobraża tutaj żadnych czwartych rewolucji, resetów wielkich czy nawet małych. No po prostu yy, będzie to szok z całą pewnością. A benzynka jak jest na południu? Nie wiem. Na szczęście byłem bez samochodu, w związku Aha. z tym y, dużo y, mnie tutaj odpadło problemów i y, stankowaniem, z y, powiedzmy szukaniem parkingów, miejsc podjazdu i tak dalej. To są dosyć y, złożone y, rzeczy w takiej Dużej stolicy, bo y, centrum jest praktycznie wyłącznie do ruchu pieszego. Wszystkie parkingi są na, w takim pierścieniu na zewnątrz. Tak samo też autokary podjeżdżają i trzeba podejść co najmniej 15 minut od najbliższego parkingu, żeby e, znaleźć się w, na krawędzi centrum. Także jadąc bez samochodu to jest zupełnie inny komfort e, życia. E, pogoda dopisała zdecydowanie jest cieplej w Pradze niż tutaj u nas to jest bardzo miłe, bo to jest taki klimat już południowych krajów. Podobnie jest na Węgrzech. No, lato jest tam odczuwalne zdecydowanie inaczej i te raz po raz kufelki zimnego piwa są bardzo krzepiące. No tak, czyli że radośnie sobie jadą w objęcia, że tak powiem, nieznanego. Mnie to zawsze uderzało ostatnio te, te kontrasty Między Czechami a Słowacją, bo, bo Czechy niby są na zachodzie, a mają korunkę, a ci na wschodzie mają euro. I to takie, jak się przejeżdża przez te granice, to można przeżyć szok, bo, no bo z Czechami to jakoś łatwiej się złotówkami handluje, a ze Słowakami zupełnie nie można. No potwierdzam. Rzeczywiście tak jest, bo wiele tych turystycznych instytucji akceptuje złotówki. Przykładowo ci rzeczni przewoźnicy, oni są gotowi przyjąć każdą walutę. Przypomina mi to trochę dawniejsze czasy. Dolary, euro, złotówki, korony. Co, co pan sobie życzy? No właśnie. To taki ciekawy obrazek jest, bo oni są w ścisłej Unii ze swoim starszym bratem, a jednak mają własną walutę. I, to, no to, to... I wcale się nie chcą jej pozbywać. To jest bardzo ciekawe. No nie chcą się, natomiast do końca roku będą na pewno zmiany. Tutaj już była wymiana pieniędzy hmm. Zasadniczo Różnią się wąskim paskiem aluminiowym stare, a nowe są z szerokim paskiem aluminiowym, takim w poprzek banknotu. Także nie wszędzie można już tym zapłacić. No za wyjątkiem przewoźników oczywiście rzecznych, którzy je biorą. W każdym przypadku. Ja akurat miałem pieniądze stare jakieś. Się okazuje, że prawie w ogóle żadnych obowiązujących. No ale nie przeszkodziło to te pieniądze łatwo wymienić i, i, i bez, bez dyskonta. Oni się przygotowują do, jakiegoś, do jakiejś dewaluacji, do, do zmiany monetarnej. O co tu chodzi? Prawdopodobnie do euro, z tego co wiem bo y, przemknęła informacja taka, że do końca roku te pieniądze trzeba wydać wszystkie, bo one już nie będą y, ważne. Czyli od 1 stycznia idzie nowe. Ja tego nie sprawdzałem w oficjalnych urzędowych informacjach, jak to rzeczywiście y, jest. W związku z tym nie mogę tego potwierdzić. To tylko mówił przewodnik, że, że trzeba się tego pozbyć i tyle. Więc myśmy się ochoczo pozbywali w różnych miejscach. Myślę, że jakbym tam posiedział dwa tygodnie, to sylwetką zbliżyłbym się nieco do szwejka i cała moja misternie wypracowana dyscyplina sportowa znikłaby gdzieś w grubych fałdach skóry. No cóż, no są wiesz, pewne koszty, tak powiem, studialne trzeba ponieść, no bo to się wszystko dzieje jakoś tam i trzeba ponosić różne ciężary. Tak, ja studiowałem trzy dni i trzy noce, że tak powiem, w związku z powyższym yy, myślę, że dobrze, że wróciłem do domu troszkę odpocząć. Hmm. A yy, powiedz mi, jakie to jest to wrażenie... Yy, yy, Wróciwszy na ojczyzny Łono, po tak krótkiej przerwie, czy zdziwiłeś się postępami Morawieckiego, czy jak, ja jakie to był? To jest zderzenie ze ścianą zdecydowanie, bo y, biegając tak intensywnie y, po mieście, które nie było w ogóle zniszczone, Trzy słownie trzy bomby spadły podczas całej II wądy wojny światowej na Pragę, przy czym dwie trafiły w jedną kamienicę, a trzecia przed nią, czyli coś się wysypało z jakiegoś bombowca w jednym punkcie de facto o promieniu 50 metrów i oni oczywiście to zabudowali, a powinni zostawić takie jedno miejsce, że jednak wojna tam kiedyś była, bo, bo absolutnie nie znać żadnego śladu wojny. Wszystkie uliczki są z zabudową, no, pierścieniowo oczywiście, najstarsze wewnątrz i potem narastają epokami architektonicznymi. Bardzo ciekawe zjawisko, jest też dzielnica żydowska, bardzo starannie okamerowana i z wyjeżdżanymi z płaszczyzny jezdni grubymi słupkami odpornymi na wjazd różnych dziwnych ciężarówek, tak bym to nazwał. Te wszystkie wjazdy są tam odpowiednio zabezpieczone. Widać, że tam panuje trochę taka inna atmosfera większej uważności i większej większego wyczulenia na różne nietypowe czynności, szczególnie po tych wszystkich kamerach, które są ustawione dosyć szeroko i, i penetrują wszystkie zakątki. No Praga w ogóle miasto bardzo, bardzo ciekawe. Czesi taki zwyczaj mają, żeby słysząc o jakichś atrakcjach, które mają wzięcie na świecie, turystyczne atrakcje, robią pewnego rodzaju kopie u siebie, no głównie w Pradze, bo Praga to jest milion siedemset tysięcy mieszkańców przy 10,5 i pół miliona stanie ludności całego kraju, więc praktycznie co piąty mieszkaniec Czech mieszka w Pradze, jest prażaninem. No i mają taki zwyczaj, że ściągają sobie różne atrakcje ze świata architektoniczne, kopiują je, podrabiają czy wprost wchodzą w jakieś konszachty, przykładowo z carem, który zbudował most, zafundował most taki jak, no, nie w Leningradzie, tylko wtedy to był Petersburg, jak z Petersburga. Mają też wieżę Eiffla, w cudzysłowiu, ponieważ ona ma dokładnie tę samą wysokość, która jest w Paryżu, licząc od poziomu Wełtawy, natomiast że stoi na wzgórzu, to robi wrażenie jakby stała za tą górą i tylko czubek widać. I ten czubek oni wybudowali na tej górze, bardzo sprytnie i wystaje dokładnie tyle od poziomu rzeki, ile wieża Eiffla w Paryżu, oryginalna. I tego typu tam rzeczy są, są pierniki torońskie i różne inne rzeczy mają właśnie taki zmysł handlowo-organizacyjny, że jeżeli coś się podoba, to będzie to skopiowane. Przykładowo na statki zapraszają osoby o czarnym kolorze skóry, zupełnie czarnym, najczarniejszym, ubrane w białe kombinezony marynarskie, takie jak w przedszkolu się nosiło, ponieważ ktoś kiedyś powiedział, że w Luizjanie tacy właśnie naganiacze są na, na statki parowe. W związku z tym zrobi to dokładnie w ten sam sposób. I wiele, wiele tego typu jest przykładów, czy, czy też powiedzmy dzielnica uciech wciągnięta rodem z, z Holandii. Zresztą to jest słynna sprawa na świecie. Te ich rozrywki. W ogóle Czechy jako kraj urzędowo ateistyczny, który porzucił religię dosyć dawno temu. Wszystkie kościoły pozamieniał na obiekty użyteczności publicznej typu sale koncertowe, hotele, nawet jakieś gabinety spa i tym podobne rzeczy. Kościół katolicki wynajmuje na godziny. Te obiekty, jeżeli znajdzie odpowiednią liczbę wiernych, żeby tam raz na jakiś czas odprawić obrzędy liturgiczne. Także to zupełnie jest ciekawe. Natomiast wszystkie symbole religijne, typu iglice, krzyże, jakieś głowice, mają elegancko pozłacane co jest też ciekawą zjawiską, zjawiskiem w takim ateistycznym kraju, że symbole są wyniesione bardzo wysoko, jeżeli chodzi o konserwację zabytków. Natomiast samo to zaangażowanie w życie religijne jest bliskie zeru. Natomiast jeżeli chodzi o coś takiego, czy byłby jakiś powód, żeby Czesi dostąpili zbawienia z punktu widzenia religii katolickiej. To z całą pewnością ze względu na pieczołowitość w, w opiece nad zabytkami. Bo zabytki mają tak dopracowane, jeżeli chodzi o, powiedzmy, Pragę. Bo ja byłem w dwóch miejscowościach jeszcze Kutna Kutnachora. To jest miejscowość taka, gdzie, która konkurowała o miano stolicy, zanim Praga stała się stolicą, na samym początku istnienia państwa. Dlatego wybudowali e, podobnie dużą katedrę, żeby e, zrobić dobre wrażenie i, i zamek zaraz przy tym. To też ciekawe są rzeczy, bo e, Praga jest e, miastem, które ma największy w ogóle zamek na świecie. E, I z tego względu, że on był tak bardzo rozbudowywany, że zajmuje największą powierzchnię. Oczywiście w ogóle nie zniszczony w nieskazitelnym kształcie. I ciekawe jest to, że e, oczywiście pieniądz decydował o tym, kto, która z miejscowości zostanie stolicą. E, no wygrała Praga ostatecznie, bo załadowali więcej kasy w to wszystko. Kiedyś w ogóle też taki był temat jak grosz praski. Bardzo istotna rzecz z punktu widzenia moneta, monetarnego, ponieważ to był najbardziej poważany pieniądz w Europie przez długi, długi czas. Z tego względu, że znaleziono złoża srebra i które to monety nie były psute przez władców. Dlatego miały wszędzie powszechne poważanie i tak zwany grosz praski miał wzięcie w całej Europie. Także takie też akcenty były monetarne. Proszę bardzo, ciężki grosz, czeski i mówisz, że ten, że sobie w Nirwanie jadą w nieznane, tak? Jadą sobie w nieznane, bawią się, zabawa trwa po prostu na całego, ulice pełne turystów, chociaż po pandemii przewodnik mówił, dla mnie to już był dziki tłum, który jest po prostu, jako dla osoby, która lubi spokój, małe miejscowości i ustronne miejsca na tarasie z widokiem na góry, to, to dla mnie to na dłuższą metę raczej nie byłoby możliwe, żeby mieszkać w takim, w takim miejscu. Dla mnie to było już na granicy możliwości. Natomiast przewodnik mówił, że to jest zaledwie jedna trzecia tego, co było przed pandemią. Dopiero się to odradza. Zatem widać, że owszem wraca to, ale mamy tutaj ponad rok opóźnienia a żeby lokale rozrywkowe, gastronomiczne, czy jakieś inne związane z kulturą i, i wypoczynkiem wróciły do swej świetności. Jeszcze to nie jest to, z całą pewnością. Wiele firm znacznie ograniczyło swoją działalność, niektóre znikły. Ci, którzy, zresztą to tak podobnie jak z biurami podróży, ci, którzy utrzymali bez zwyżki jakiekolwiek w ogóle usługi, nawet pomimo niepełnego obłożenia rzędu 1 trzecia lub w pierwszej możliwej okazji uruchomili znowu działalność. Ci przetrwali, natomiast inni, którzy postanowili czekać na bardziej rentowne czasy, no nie dotrwali do końca. W związku z tym widać, że jest to też taka wytyczna, nie tylko zysk jest miernikiem sukcesu i to myślę, że w naszych tutaj okolicznościach też będzie bardzo ważnym parametrem. Wygrają ci, którzy przeżyją, a nie ci, którzy będą planowali największe zyski. No tak, zwłaszcza, że nie wiadomo jak to zaplanować wszystko. Nie wiadomo, nie wiadomo. Właśnie dzisiaj taka się bardzo że tak powiem ognista dyskusja rozwinęła na pewnym portalu, gdzie bywam. To tak dla Państwa wiadomości są takie portale, gdzie się oczywiście w bardzo ścisłym gronie, gdzie się rozmawia o tych kwestiach ekonomicznych i wszystkich nurtuje to pytanie. Także to nie jest jakaś dziwna rzecz, że, że nasi słuchacze też pisząc o, o swoich problemach tutaj decyzyjnych czy prognostycznych stawiają konkretne pytania. To jest jak najbardziej zrozumiałe. Wszyscy się zastanawiają, jak się taki kryzys może potoczyć, jak on głęboki będzie, co zostanie, co padnie. no To jest praktycznie temat rzeka, więc nie będzie możliwości na to odpowiedzieć. Można odpowiedzieć w sposób taki ramowy na zasadzie... Miejsce do mieszkania, miejsce do pracy, jakieś zapasy i tak dalej. My o tym żeśmy mówili wielokrotnie. Niemniej jednak jak się pojedzie do Czech i zobaczy przykładowo taką złotą uliczkę w obszarze Zamku Królewskiego, no to mniej więcej 6 do 8 metrów kwadratowych miały takie izdebki, które stanowiły dom dla pojedynczych osób. To były by, byli o, powiedzmy jacyś tam strażnicy, jakieś praczki, jacyś alchemicy, bo y, tam była taka y, kiedyś uliczka właśnie, uliczka złota stąd, że y, jeden właśnie z z królów postanowił ogłosić taki przetarg, kto mi wyprodukuje złoto, czyli to był ten słynny kamień filozoficzny, który był potrzebny do produkcji złota. Ten dostanie wielką nagrodę i ściągnęli wszyscy alchemicy, którzy tylko mieli ochotę takie wyzwanie podjąć, wiedząc oczywiście, że tego złota się wyprodukować nie da w sposób sztuczny. Ale jeżeli władca oferował e, poważną kasę za prowadzenie badań, czyli takie granty swego rodzaju lub dotacje, tak jak my to teraz obserwujemy, dotacje na e, prowadzenie B plus R, badania i rozwój. E, więc ci alchemicy się bogacili coraz bardziej i bardziej, natomiast władca biedniał, więc w pewnym momencie się wkurzył wywalił ich wszystkich. No i tak to się skończyło. Niemniej jednak ta uliczka została pod tytułem Złota Uliczka, gdzie w doprawdy super skromnych warunkach żyli ludzie, gdzie mieściło się łóżko. Oni wszyscy byli małego wzrostu prawdopodobnie, bo, bo wszystkie te sprzęty użytku codziennego oraz zbroje, czy też szkielety, które tam też były w jednej z ekspozycji, były bardzo... Małe, ale ludzie wówczas niewiele jedli, żyli w niedostatku, niektórzy, więc ten wzrost był także mniejszy. Kto wie, czy przyszłe pokolenia będą również mniejsze, jeżeli tak dalej pójdzie. Ciekawostką było to, że w miejscowości drugiej, która konkurowała kiedyś z Pragą, ta kutna chora to jest nazwa tej miejscowości. Jest jeden dom, najbogatszy dom w tym mieście i zgadnij, jakiej profesji był właściciel tego domu. Nie ja domyślisz się nie... pewnie od razu, ale podpowiadam, była to branża spożywcza. No jeżeli był piwowarem, no to... to Właśnie, by było... że nie, był to dom rzeźnika dom rzeźnika, jest to pewna wytyczna na przyszłość, może nawet bym powiedział, że to jest wytyczna przez wieki, bo taki rzeźnik mając swój warsztat pracy na parterze, on przypominał dosyć dużą salę, zresztą dom gotycki w wysokości mniej więcej pięciopiętrowego bloku w tym momencie, więc jeżeli ktoś powie, że w średniowieczu żyli ludzie biedni, owszem, ci, którzy byli biedni Żyli biedni, ale ci, którzy byli bogaci, żyli superbogaci. No, czego przykładem jest właśnie ten, ten dom Rzeźnika. On się nazywa kamienny dom. Jeżeli ktoś chce sobie sprawdzić w internecie, to, to można. W Kutnej Chorze. Piękny, gotycki, bogato zdobiony. No, niesamowicie wypasiona architektura. Wszyscy oczywiście się śmieli z tego, że rzeźnik dorobił się takiej fortuny, ale na czym jak nie na jedzeniu i piciu, bo wszystkie inne tego typu lukratywne zajęcia są zdecydowanie mniej legalne, więc jedzenie myślę, że to pójdzie także w naszych okolicznościach, pomimo tych wszystkich perturbacji. Ludzie jeść muszą i ludzie jeść chcą, najlepiej dobrze, a jeżeli nie mogą inwestować to chcą przynajmniej jeść lepiej. Hmm. No to jakaś wskazówka na biedne czasy, tak? Tak, właśnie to miałem na myśli, że jeżeli nie możemy sobie poradzić z inwestycjami dużego kalibru, to pozostają małe, drobne przyjemności, a to wiadomo, że to się kręci wokół stołu, bo jadło i napitki są w stanie zrekompensować zły nastrój płynący z innych obszarów, głównie z życia gospodarczego i z redukcji planów na przyszłość, bo o tej redukcji to my właśnie teraz możemy powiedzieć sobie już otwarcie, że te ostatnie czasy zdecydowanie nas wystudziły, tak bym powiedział i polecałbym rzeczywiście korzystanie z każdej możliwej chwili w tych ciężkich czasach i takich niezbyt pocieszających, jeżeli jest możliwość zrobienia sobie jakiejś takiej wycieczki oczywiście bez komputera, bez wiadomości, telewizji, radia i tak dalej tak jak ja to zrobiłem jest to niezapomniane wrażenie które przenosi człowieka do zupełnie innych epok dając takie poczucie, że nie jedna wojna przecież była od tamtych czasów, które były obserwowane w tych miejscach miejskiej zabudowie i podmiejskiej, w tych wszystkich zabytkach i tak dalej. Ludzie sobie z tym jakoś poradzili i dzięki temu zachowali swoją substancję narodową, zachowali swoje rodziny i dochowali się przyszłych pokoleń. Także to jest, myślę, sposób, żeby jednak wyciągać wiedzę z, z przeszłości, z historii, czego Polakom niestety bardzo brakuje i to z dużym naciskiem muszę powiedzieć, że to wyciąganie wniosków z historii, to jest pod zdechłym Mazorkiem. No ale tak nas trzymają tym bardziej jeszcze. Teraz w zadaniu patriotycznym chyba będziemy się angażować na no... W pomocy naszym sojusznikom jeszcze głębiej w tej sprawie podobno nawet jeździ po Europie teraz z, z, z jakąś misją, nie wiem, proszalną chyba, czy może PR-owską, z takim objazdem był w Paryżu, teraz dzisiaj chyba był w Kopenhadze nasz pan Pinokio. Wszędzie rozgłasza, że Polska jest najbardziej ofiarnym krajem Europy, jeżeli chodzi o pomoc pogrążonej w wojnie Ukrainie i domaga się nieustannego wzmożonego wsparcia dla tego wysiłku. Bo my też zamierzamy takie poczynić, także w końcu odparł mu Józef Borel, to jest szef unijny dyplomacji, czyli taki minister spraw zagranicznych Rzeszy. Bardziej jako José znany. Tak, José. José, José zależy po jakiemu, czy bardziej po francusku, czy bardziej po hiszpańsku. Jose zapowiedział, że, że otworzy misję pomocy. Już nie tylko, bo będzie niedługo takie sympozjum, czy taki kongres, tak zwanych darczyńców, przecież to się wszystkich zbierze i każdemu będą pod groźbą surowej kary moralnej kazali yy, przysiąc ileś tam pomocy. To oprócz tej misji, właśnie tej licytacji, powiedziałbym otwartej przy kamerach, ile kto da, yy, to będzie oficjalna misja pomocy wojskowej, czyli coś w rodzaju kontyngentu, czyli no przygotowywane są dyskutowane chyba zręby jakiegoś takiego, jakiejś takiej misji coś po, coś chyba. Coś pomiędzy onz a Unią Europejską. To, co kilka miesięcy temu Kaczywódz zapowiedział, że powinna pojechać misja i to nie bezbronna, obserwacyjna, ale uzbrojona. I to chyba właśnie będzie to. Czyli coś Kaczyński słyszał poważnego, zawsze się z tym się wyrwał, ale przyszedł czas aby w końcu to objawić. No i chyba Warszawa będzie, tą, będzie tym miejscem, stolicą, która to zorganizuje. Także no, to nie koniec tej zabawy. No, wygląda, wygląda to właśnie źle, bo jak wróciłem, to od razu uderzyło mnie kilka informacji takich agencyjnych, które sugerują tego typu rozwój wydarzeń. Także to, że Warszawa będzie istotnym centrum tej akcji na wschodniej flance, która być może przesunie się nieco na, na wschód, a dokładnie na linię Dniepru, bo tak to za jakiś czas będzie chyba wyglądało. Co więcej, te, te doniesienia o obecności zielonych ludzików polskiego pochodzenia coraz bardziej wychodzą w, w sposób tak zwanej przygotowanej akcji medialnej, tak żeby publika się do tego lekko już przyzwyczaiła, że będziemy mieli tutaj poważne funkcje z ramienia NATO, ażeby zabezpieczyć spokój w tych obszarach. Może to brzmi abstrakcyjnie, natomiast my tam Twoje wiemy, jako loża szyderców, to pewne rzeczy do nas docierają nieco wcześniej. Można stąd wysnuć tego typu wnioski. Gdyby tak dokładnie przeczesać Twittery odpowiednio zorientowanych ludzi, no to można sobie też te rzeczy doczytać przy podaniu pewnych faktów, które po pierwsze są wysoce prawdopodobne, a po drugie składają się w jedną spójną całość, dlatego że tutaj się rozgrywają poważne interesy w zakresie no co tu dużo gadać, rozbioru pewnych ziem, które będą miały nieco inny kształt na mapie za jakiś czas. No i jak to się potoczy? Chyba plan jest, plan jest znany, natomiast terminarz może nie do końca. Myśmy się wszyscy spodziewali, że nieco szybciej to się rozegra, że tutaj to jakoś tak pójdzie radykalnie. Może to jeszcze przed nami, natomiast tak czy inaczej sprawy nie są jeszcze podomykane. Myślę, że wszyscy są zaskoczeni czasem trwania tej operacji wojskowej, która niestety pochłania coraz więcej ofiar i dewastuje coraz większe obszary kraju. Ale mimo wszystko, jak znaleźli zainteresowań, jak doniosły wiewiórki, innymi słowy, liga piłkarska na Ukrainie się odbywa. No tak, czyli aktywność, tak powiem, cywilna i przemysł jako tako biednie, ale coś tam funkcjonuje, no bo cywilna infrastruktura no nie doznała wielkich szkód. Znaczy jakieś tam z całą pewnością, ale nie bardzo dotkliwe, bo te najważniejsze rzeczy działają i to jest nowum, powiedziałbym, w, w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i wojnach ostatnich czasów. No bo tak humanitarnie prowadzonej zabawy wojennej to nie widzieliśmy z naszego życia jeszcze. Tu, broń Boże, o, nie, tu. O, oczywiście puryści się oburzą tutaj e, z całą pewnością. No to e, można by podać m, tutaj fakty m, wojskowe z innych operacji porównując e, ilość użytego sprzętu, ilość ofiar, e, ilość e, zniszczonych doszczętnie miast i to akurat są fakty niepodważalne. Myśmy kiedyś mówili o kartelu z Medellin. Ktoś, kto jest stałym słuchaczem, to wie, o co chodzi. W związku z tym nie da się prowadzić dużej polityki absolutnie bez ofiar. To się znowu puryście oburzą, ale dla możnych tego świata inne są skale, inne są kalibry sytuacji, jeżeli zarządzają dużymi państwami, to ich poziom wrażliwości zmierza zasadniczo do zera. Zatem ich to po prostu nie rusza i żadne z mocarstw, czy nawet większych państw nie bierze pod uwagę tego typu rzeczy. Podobnie, że jak dziennikarze mają takie kalibracje, Wypadków, ile ofiar musi być jak daleko od, od miejsca, yy, w którym mieszkają czytelnicy, żeby warto było to umieszczać na łamach gazet. No, taka jest niestety brutalna, ciemna strona cywilizacji medialnej i yy, społeczeństw rozwiniętych. Yy, tego kiedyś nie było, ale teraz niestety yy, ta dewaluacja wartości ludzkich yy, no niestety postąpiła tak daleko, że, że i tutaj jest to widoczne, ile ofiar musi być w gazecie, żeby warto opisać y, to wydarzenie. Także można ubolewać nad tym. My, my z całą pewnością obaj, to się chyba zgodzimy, ubolewamy nad tego typu upadkiem obyczajów, bo y, zbliżamy się coraz bardziej do czasów barbarzyńskich. Jakiś katarzyzm musi do tego y, chyba nastąpić, żeby to y, odwrócić. Te takie trendy brutalistyczne. No ale tak po prostu jest i co tu dużo gadać. Yy, ta wojna jest łagodniejsza, co nie znaczy, że jest, yy, że jest słaba, że te ofiary się milczą. Każdy człowiek, który poniesie szkodę, cierpienie, yy, a tym bardziej yy, śmierć, no jest, jest ofiarą. Natomiast. Yy, Polityka zmierza zupełnie w innych kierunkach. No jak tak się dobrze przyjrzeć, to, to jest to dziwna wojna w tym znaczeniu, że na pewno nie chodzi o to, co jest eksponowane. Cele tej, tej, tych działań są absolutnie inne niż deklarowane. Głównym celem strategicznym tego jest generalna destabilizacja kontynentu europejskiego ze wskazaniem na surowce energetyczne. To jest doskonała wymówka i pretekst do katastrofy można powiedzieć gospodarczej, wynikłej z depresji przemysłowej w Europie z powodu horrendalnie wysokich cen energii. To będzie znakomite wytłumaczenie, wyjaśnienie rzeczy nieuniknionych, które czekają w zamrażarce od lat kilkunastu. No i teraz jest wiarygodny powód, aby to rozegrać, także sugerowałbym baczniejsze przyjrzenie się, że tak powiem, oszczędnościom, bo to już teraz w zakresie kilku miesięcy zaledwie to się rozpocznie, ta, ta generalna rozprawa z, z tak zwanym kapitałem. I okaże się, że większość z niego no, po prostu zostanie spisana na straty, czyli będzie, no, zniknie po prostu <śmiech> w postaci no, niespłacalnego długu. No i tyle. To jest, to, to jest wiarygodny winowajca, wiarygodny powód i wspaniałe wyjaśnienie. No, mamy kryzys energetyczny, kto jest winien wiadomo. Gospodarz Kremla. Tak, tak? Tak, tak, właśnie jest taka tutaj przemożna, że tak powiem, takie, takie wrażenie, że główna pozycja bilansowa Europy to są opary absurdu finansowego, które są związane z różnymi uwarunkowaniami prawnymi, przykładowo z tymi sławnymi funduszami emerytalnymi, które mają koszty obsługi 8%, a oprocentowanie o obligacji państwowych oscyluje wokół zera, do których te fundusze są zmuszone ładować pieniądze. Także zasadniczo idzie o pogrążenie Europy ze wszystkimi tego konsekwencjami. Europa ma wypaść z globalnego rynku konkurencyjności, co upraszcza zdecydowanie sprawę, bo jeżeli odpada Europa, to i Stany będą słabsze. W związku z powyższym grupa BRICS zyskuje no, olbrzymią przewagę. Ciekawą sprawą byłoby, gdyby Arabia Saudyjska przyłączyła się do BRICS-ów i tak sobie pobrykała w tamtą stronę, że rozwaliłaby w zdecydowanie szybszym tempie dolara, dostarczając ropę za inne walory niż ten sławny dolar, petrodolar no, no to, to takie też niespodzianki mogą się wydarzyć i mało kto z komentatorów publicznych muszę tutaj powiedzieć bez skrywanej satysfakcji, że mając dostęp do tego typu informacji, które przykładowo w biuletynach produkowanych przez Zora są dostępne, gdzie znaczący analitycy spoza głównego nurtu, to każdy oczywiście mógłby sobie to też znaleźć sam. Natomiast trzeba wykonać gigantyczną pracę, żeby wbić się w te wszystkie źródła informacyjne i relacjonować to na bieżąco, tak jak mam okazję to, to robić co tydzień. Notabene wszystko przeczytałem wczoraj. Przesłuchałem wszystkie sobotnie materiały, bo nie było kiedy. Natomiast podkreśliłbym tytuł ostatniej tekstowej informacji, która brzmi Bankructwo Świata, czy Świat podczas bankructwa. Nie wiem, który z tytułów byłby bardziej adekwatny. Może Świat podczas bankructwa. To byłby dobry tytuł. Nie wiem, czy taki był, bo nie pamiętam już samego tytułu, ale coś o to właśnie chodziło. Wszystkie te zjawiska de facto służą wymianie pieniądza i rozwałce aktualnie zajmowanych pozycji przez głównych liderów. No i pojawią się też nowi liderzy, nowe waluty i nowa organizacja gospodarki globalnej z zupełnie innymi akcentami. No z całą pewnością zauważ, że Saudowie już się przyłączyli, oficjalnie zgłosili akces jako obserwator i cała procedura oczywiście trwa, ale serdecznie pogratulował tej decyzji przewodniczący Si. Więc tutaj jest już to dogadane. Podobnie o dziwo ich konkurent. Turcja także zgłosiła ten akces absolutnie oficjalnie. I jeszcze jeden wróg, najważniejszy z tamtego terenu, Iran, Takorz. Jakoś się tam wspólnie znajduje z Indiami i Rosjanami, więc no bardzo dziwne towarzystwo, bo obok jest Wenezuela na przykład i Nicaragua. I tam jeszcze kilka krajów Ameryki Południowej z Brazylią na czele, która jest największą gospodarką Ameryki Południowej, która prawdopodobnie będzie decydowała, czy współdecydowała ze względu na potencjał ludnościowy, chociażby o kształcie dalszej, dalszej części XXI wieku, no bo jest ogromną przeciwwagą dla Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi. No, to się teraz dzieje, te, te przewartościowania i to widać po głosowaniach w onz chociażby, albo spotkaniach do tej pory takich skromnych, niszowych krajów trzeciego świata, gdzie oni te sympozja pod patronatem Chin organizowali tak, no powiedzmy sobie trochę. Cepeliowsko, to było takie no, daleko od głównego szlaku, takie troszeczkę prostackie, takie wiejskie, takie siermiężne, a obecnie nie. No, w, w ostatnich dwóch latach te organizacje krajów tak zwanych rozwijających się w, włączyły turbo, weszły na zupełnie inny poziom swojej prezentacji i przede wszystkim zawartości te, te, tego merytorycznej tej ich pracy, no bo po prostu używają i promują swoje narzędzia współpracy handlu międzynarodowego, które są już porównywalne, konkurencyjne do używanych na Zachodzie. Między innymi mają narzędzia typu własny system rozliczeń elektronicznych typu SWIFT i tym podobne rzeczy i to funkcjonuje na razie to są początki, bo to ma ileś, zaledwie kilka miesięcy praktycznie pracy, ale już obroty handlowe między tymi dużymi krajami, na przykład Chiny, Rosja, czy Chiny, Indie, no to idą w setki miliardów. Więc to nie są już kwoty zdawkowe i to nie są ćwiczenia takie, wie pan, my się przyglądamy, na razie próbujemy, czy to będzie działało. To kwestie testów już dawno przeszły. To jest praca operacyjna, ona się bardzo szybko rozwija w tempie kilkudziesięć procent rocznie z powodu, Przede wszystkim najważniejszego czynnika, który to wszystko skonsolidował i przyspieszył i wymusił stanowcze decyzje polityczne, no to jest znowu pretekst z naszego podwórka, czyli wojna na Ukrainie i w jej wyniku embargo założone przez grupę G7 na Rosję, które spowodowało wysyp dwustronnych i wielostronnych umów w BRICS-ach, przez dwa miesiące tam powstało tych nowych umów kilkanaście i one wszystkie już funkcjonują operacyjnie. Czyli zmienił się, pod naszą nieuwagę w wakacje zmienił się, zmieniła się postać handlu. My żyjemy w czasie przedwakacyjnym i myślimy sobie tak, to wszystkie rozliczenia idą w dolarze, na swifcie i założyli embargo na Rosjanina i on już z nikim nie handluje. A prawda jest diametralnie odwrotna. Bo właśnie dzięki temu Rosjanie pootwierali szeroko wszystkie tylne furtki, które mieli w przygotowaniu od lat kilku, no bo nadarzyła się okazja i konieczność. Nie ma innej możliwości obejścia sankcji i kupna na przykład potrzebnych surowców, których Rosja jest jednym z największych dostawców. No to kraje tak zwane rozwijające się otwierają te furtki z przymusu i wchodzą w orbitę na przykład systemu elektronicznych rozliczeń kartami MIR, które w ogóle nie były znane do tej pory na świecie, a obecnie płaci się nimi w wielu stolicach, m.in. w Ankarze, w Istambule. Można pojechać na wycieczkę i Rosjanie to robią w ogromnej liczbie, bo mają embargo na Europę, to jeżdżą zamiast na rozdrowy wybrzeże jeżdżą do Jeni Antalya i płacą dwa razy mniej tą samą kartą ze swojego banku. Nie ma problemu. Tak, to jest, to, I to jest chyba wynalazek nie dalszy niż 2-3 yy, miesiące, bo tak. yy, to się niedawno pojawiło. Ja obserwuję yy, właśnie w tym, do tego co ty mówisz, bym dorzucił yy, takie, ja to nazwam sieciowanie organizacyjne po stronie BRICS-ów, czyli tworzenie kolejnych instrumentów yy, finansowych, organizacyjnych, które z początku w małej skali zyskują sprawność, łączą się z innymi i tym sposobem uzupełniają brakujące luki. A wiadomo, że jeżeli już dana organizacja czy jakiś instrument istnieje, to zwiększyć jego wydajność o 20%, 30% i tak dalej, to jest żaden problem. To się okazuje, że po prostu ścieżka jest przetarta, personel wyszkolony, procedury utworzone, a za chwilę, za pół roku, za może nawet dwa, trzy miesiące, może się okazać, że wzrosty kilkukrotne, czyli kilkaset procent, nie będą niczym dziwnym i y, biznes będzie się przenosił na wschodnią stronę. Zresztą y, Państwo sobie mogą sprawdzić nasze tutaj wywody, y, sumując rynki konsumenckie krajów uczestniczących, i dając w nawiasie aspirantów, o jakie tutaj chodzi liczby. Także to jest mniej więcej 4,5 miliona do 1,5 miliona po stronie Zachodu, który ma tutaj aspiracje do przewodzenia gospodarce globalnej. Tak to już nie wygląda. Dominacja amerykańska zdecydowanie znudziła się krajom ze strony przeciwnej i w bardzo szybkim tempie, nie oglądając się na wszystkie te sankcje, opinie i pochukiwania, po prostu robią własny świat gospodarczy, do którego skwapliwie przyłączają się małe regionalne kontynentalne kraje, które no, będą tworzyć wspólne wspólne organizacje gospodarcze, wspólne rynki i nikt się nie będzie specjalnie rozczulał, co się dzieje w różnych miastach na Ukrainie i czy w Paryżu mają odpowiednią temperaturę w budynkach socjalnych, czy też nie. I czy Niemcy uruchomią elektrownię, czy też nie. To w ogóle nie będzie miało żadnego znaczenia. Ten świat będzie funkcjonował zupełnie na odrębnych zasadach i w związku z tym, że nie będzie te, tego uzależnienia politycznego od wiodącej roli hegemona, będą prowadzić własne życie na własnych warunkach, czy to dymiąc węglem, czy to y, lejąc ścieki do rzeki, obojętni. Ja tego nie pochwalam. Niemniej jednak y, prawa życia y, mają to do siebie, że wszyscy będą chcieli przeżyć za wszelką cenę, a jeżeli będą mogli przeżyć za niską cenę i całkiem wygodnie, to to będą robić. Tak, czyli że z punktu widzenia z, z operacji Wielkiego Resetu prezydent Żeleński był wynalazkiem, że tak powiem, w samą porę. Niezastąpionym. Tak, czyli on wykonuje plan i jest, jest ten plan jest całkiem logiczny, spójny i przewidywalny, czyli mamy tylko jeden bieg, ewentualnie mamy jeszcze drugi bieg, obydwa do przodu. Nie przewidujemy żadnego postoju, hamowania, bo czegoś takiego w hamulecnym pojeździe nie ma. Jest tylko jedenka i dwójka. Możemy przyspieszyć co najwyżej operację zagłady, tak? No bo przecież niewyobrażalne jest, jak mówi nasz premier, i niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest, żeby Rosja mogła tę wojnę wygrać. Czyli, że mamy tylko jeden kierunek. Z nią się nie da rozmawiać, więc musimy wygrać wojnę na Ukrainie. Jak widać do tej pory postępy tego zwycięstwa. Od pół roku Putin się cofa i zajmuje kolejne tereny. więc No to takie egzotyczne, że tak powiem, zwycięstwa i porażki. Przyrost ujemny. No tak i to widać na mapie z jego działań operacyjnych, że on ma wytyczony plan minimum i to jest bez rozpoczęcia negocjacji, to jest opanowanie prawego brzegu Dniepru i on to już prawie ma w kieszeni, pozostała duża twierdza na północnym wschodzie, czyli to wielkie miasto na cecha, jak ono tam się nazywa, że się zapominam. Przypominał hmm. mi to pan Anioł z, z alternatywy 4, który tam albo znajdował, tak, znajdował swoich bohaterów, na których się powoływał. A w Charkowie. A w Harkowie, tak, tak, tak. A w no, Charkowie. Właśnie. Tak. A w Charkowie z, związek małżeński zawarło dwóch mężczyzn. I wbrew oczekiwaniom po roku urodziły im się dwojaczki. Hmm. Proszę bardzo. Także zaobywają takie zjawiska. Medycyna przodująca, nauka przodująca zawsze z góry, no ale tym razem chyba wrócimy do, do reguł starożytnych, klasycznych i Putin dopnie celu przez zwyczajne wycieńczenie i odcięcie e, sił wrażych, no i to miasto w końcu się podda z własnej woli. E, natomiast na południu sytuacja jest już praktycznie pozamiatana, niewiele można zmienić i tutaj w telewizji można organizować różne kontr, kontrofensywy, które no, są śmiechu warte, bo to jest, to jest żenada, zwyczajnie rzecz biorąc. No i szkoda tych ludzi, że muszą ginąć w takich telewizyjnych przedstawieniach, no ale... Jak jest taki rozkaz, to trzeba. I pozostaje kwestia otwarta, czy wybrzeże Morza Czarnego zostanie w całości opanowane, bo przejściu przez Mikołajów natarcie na Odessę jest pewne i to jest planowane na tę jesień, prawdopodobnie październik. No i z drugiej strony właśnie potrzebne jest wsparcie Zachodu i stąd te kolejne miliardy, które popłynęły z Stanów Zjednoczonych, z Londynu i z Unii Europejskiej. No i te dyskusje o tym kontyngencie, czy tej misji, którą po wielkich oporach w końcu okresu wakacji prezydencja unijna podjęła taką decyzję i o niej będzie na najbliższym spotkaniu w szczycie unijnym mówiła pani Urszula von der jeleń na początku września, w przyszłym tygodniu, więc to już jest, te decyzje podjęto, czyli że będziemy się angażować na zachodniej Ukrainie, aby obronić jej substancję przed, no, takie, takie będzie przesłanie, nie, że bronimy przed inwazją rosyjską, a tak naprawdę będziemy pilnować porządku i swoich interesów, Plus, co jest jeszcze ważniejsze, będziemy chcieli udaremnić opanowanie Wybrzeża Morza Czarnego przez Rosjan, bo w braku negocjacji w ogóle gotowości do rozmów Putin będzie dalej tę ofensywę w tym kierunku prowadził. I wtedy odciąłby Ukrainę od morza, zrobił z niej państwo kadłubkowe, całkowicie zależne od dostaw kontynentalnych, czyli to państwo... Właściwie nieistniejące, buforowe, coś w rodzaju Białorusi Areburs, czyli taka Białoruś skierowana na zachód. Bo on ma Białoruś skierowaną na wschód i Łukaszenko zawsze w krytycznych momentach musi go słuchać. Właśnie z tego powodu, że jest uzależniony energetycznie, transportowo, no i także wojskowo. Czasami chciał się trochę wyemancypować, ale Putin mu zaraz przypominał, gdzie stoi i skąd mu wyrastają nogi. I Łukaszenko stoi karnie w szeregu i musi aportować. A Ukraina, przewerbowawszy się, zmieniwszy kierunek na zachód po Majdanie, no, będzie aportowała w drugą stronę, bo będzie uzależniona od dostaw energii, od handlu, od szlaków transportowych po zachodniej stronie. to nie ukrywam, jest wielka szansa dla Polski. No bo Polska w tym wypadku, jeżeli Ukraina była odcięta od Morza Czarnego, stałaby się faktycznie jej oknem na świat. Taka jest prawda. Tak, tylko, że z pewnością każdy, kto się zastanowi chwilkę nad takim scenariuszem i takim rozwojem wydarzeń, dostrzeże, że my występując tutaj według tej Unii Polsko-Ukraińsko-Brytyjskiej, według tego kontraktu międzynarodowego, czyli de facto prywatnie we własnym imieniu, narażamy się na konkretne niebezpieczeństwo. Oczywiście poza NATO... I oczywiście poza Unią. Także m, tego typu negatywne strony też należałoby rozważyć i e, pomyśleć o konsekwencjach, e, jakie zagrożenie jest związane z wkroczeniem takich sił stabilizacyjnych e, na Ukrainę Zachodnią i opadowanie określonych tam e, placówek, Krótko mówiąc, wejście w orbitę konkretnych celów wojskowych. No ale nas się o to nikt nie pytał, bo w lutym podpisano międzyrządowe porozumienie, czyli de facto traktat międzynarodowy o przyjaźni współpracy wojskowej i, te, i tam gospodarczej w tym triumviracie londyjsko-warszawsko-kijowskim. I teraz, w tym tygodniu, z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, Nomen Omen, Duda y, podpisał tam kolejne cyrografy zbliżające, czyli pogłębiające tę współpracę. My nie znamy treści dokładnej poprzedniego traktatu, a ten jeszcze je pogłębia. No i dochodzą wieści o integracji środowisk y, y, y, Ewidencji ludności, czyli PESELu z Ukrainą, czyli de facto. Tak, baza, baza M obywatel zostaje zintegrowana, także nie wiem, czy Państwo śledzą tę sprawę, czy, czy wiedzą o tym, że w ramach tutaj uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli Ukrainy, urzędnicy polscy będą mogli tutaj podglądać dokumenty osobowe, prawa jazdy powiedzmy dla policji, ale ta baza PESEL Polska zostanie przetransferowana i udostępniona administracji ukraińskiej, czyli krótko mówiąc moje, twoje, państwa dane zostaną ujawnione dla organów ukraińskich i do ich użytku i celu, biorąc pod uwagę stopień, korupcyjność urzędników po tamtej stronie, no to można się tylko domyślać, do czego to może być wykorzystane. No jeżeli mowa jest o integracji, to to nie jest tylko dla celów użytku i podglądu, tylko integracja oznacza stuprocentową zgodność, czyli to jest kompatybilne, czyli wzajemnie wymienne. Jest de facto równoważne i równoprawne, tak samo jak są przejściowo podobno zrównane prawa obywateli ukraińskich przebywających w Rzeczpospolitej Polskiej i vice versa Polaków na terenie Ukrainy, co oczywiście jest wiadomo, że ładnym, eleganckim sformułowaniem faktycznej Unii Personalnej, tak to nazwijmy, czyli zjednoczenia biurokratycznego narodów. Bo do tego się sprowadza zrównanie wszystkich usług socjalnych po obu stronach. Przecież wszystkim Ukraińcom w Polsce się należy 500 plus i wszystkie inne dodatki socjalne mają podobne obowiązki podatkowe i w, by, Bezrobotnych już yy, obecnie, no, po tym krótkim czasie, bezrobotnych z Ukrainy, w całej masie bezrobotnych na iluś, tam set tysięcy, jest już prawie 10%. Hmm. A będzie prawdopodobnie, poro, no, poro. prawdopodobnie więcej, bo bardzo szybka progresja następuje. Także, no. To jest po prostu zjednoczenie, no mówmy z punktu widzenia biurokracji i administracji. To jest faktyczne zjednoczenie, sądzę po objawach. To, że nam tego nie mówią, no to wiesz, no to nie pytaj mnie dlaczego, ja mogę zgadywać. Jest faktem, że to jest przed nami ukrywane, no ale że następuje szybka integracja, no to to jest drugim faktem. Bardzo szybka integracja i bardzo dużo tych faktów związanych z integracją do nas dociera. Nie są to pocieszające informacje, bo pewne kwestie związane z różnego typu wybrykami, chociażby ostatnio na granicy, gdzie nawet Deronet stwierdził, że robi się niebezpiecznie dla polskich kierowców. Można sobie ten artykuł oczywiście odszukać i zobaczyć na czym polega ta niechęć strony przeciwnej do polskich kierowców. Myśmy to oczywiście przewidywali już dosyć dawno, że przyjdą takie momenty, że przykładowo wynajem mieszkań dla osób z tamtej strony będzie zjawiskiem niemile widzianym, czyli po prostu osoby, które mieszkania wynajmują, pierwsze pytanie stawiają, czy ktoś jest z Polski, czy z innej strony. Jeżeli z innej strony, no to ja dziękuję. Także to nie jest nic dziwnego. Jesteśmy przed tym, kiedy ludzie zaczynają rozumieć, jeżeli już dochodzi do pewnej konkurencyjności. O tym pisał przecież Felix Koneczny. Zderzenia cywilizacji, zderzenia narodów, zderzenia konkurencyjności różnych społeczności i społeczeństw osadzonych w różnych kulturach, które to kończą się zwycięstwem jednej ze stron, która przed weźmie określone środki i zdobędzie przewagę albo nie da się zadusić, zadeptać. Także to tylko taki sygnał nie do końca oficjalnie powiedziany, troszkę zawoalowany, ale to jest zjawisko, które się będzie nasilać. Nie jest to nic dziwnego. Na przestrzeni walk cywilizacyjnych, na przestrzeni wieków było to wielokrotnie trenowane, te zjawiska są opisane w socjologii. Felix Koniczny tutaj ma duże osiągnięcia w tym zakresie. Można sobie nabyć jego książki i poczytać, poczytać, jakie są scenariusze. To przecież żeśmy obserwowali w państwach zachodnich, we Francji, w Niemczech, ale głównie powiedzmy we Francji, jak te imigranckie społeczności opanowywały poszczególne ośrodki miejskie gdzie wprowadzały własne zwyczaje i własną kulturę lub antykulturę, jak kto woli. Eee, także cóż, jesteśmy w takim momencie rozwoju świata, że pewne rzeczy wychodzą na wierzch, eee, sprawy, które odbywały się pod dywanem, nagle zostają odkryte, kurtyna opada eee, i wszyscy mogą użyć własnego rozumu, ażeby zweryfikować to, czego są świadkami i czy to, aby na pewno wersja oficjalna jest zgodna, czy jakaś inna też wersja wchodzi w grę, która jest przecież dawno w starych podręcznikach i księgach opisana, a jak widać nie przestaje być aktualna. Pamiętasz, co jej przyjaciół? Tak, oczywiście. I tutaj te nieujawnione Najsmaczniejsze są te szerzej nieujawnione fragmenty rozmów, między innymi te objawienia na temat, że będziemy dalać za miskę ryżu. No, no popatrz, jak to się wszystko zgadza. Prawda? Świat tak. po pandemii będzie wyglądał inaczej. Przygotujmy pierwsze się wystąpienie na... właśnie tutaj naszego Pinokia jest bardzo... Znamienne to wielokrotnie przykładowo pan Krzysztof Jaskowski omawiał, podając konkretne przykłady, my sobie tutaj analizujemy różne źródła informacyjne, także gdyby nas przypadkiem słuchał pan Krzysztof, to my go serdecznie pozdrawiamy, bo też go słuchamy analizując to. I tu za chwilę będę musiał powiedzieć o pewnym elemencie statystyki, który się wykorzystuje do tego celu. W każdym razie ten, to wystąpienie premiera było bardzo znamienne, bo to była kropka nad i dla wszystkich praktycznie teoretyków spiskowych, którzy, tak to nazwę prześmiewczo, którzy wieszczyli nowy porządek świata, nowy ład i te wszystkie historie. I to właściwie w jednej chwili nagle zostało odarte z wszelkich złudzeń i wyłożone podczas przemówienia sejmowego. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha i rozumie. To są sprawy oczywiste i my to teraz obserwujemy już w takiej fazie urzędniczo-realizacyjnej, że to już są konkretne działania, konkretne procedury i to wszystko zaczyna być wdrażane na co dzień. Aha, jeszcze miałem powiedzieć jedno na temat tego elementu statystycznego. Co to jest korelacja? Korelacja, która weryfikuje funkcję nie w zakresie przyczyn, tylko w zakresie liczebności. Czyli jeżeli, powiedzmy, ktoś twierdzi, a my takich analityków mamy mnóstwo tutaj na Podorędziu, takim najsłynniejszym to jest Armstrong, Nenner, Katrin Austin Fitz i tak dalej. Jest ich tam spore grono, którzy wyłamali się z oficjalnej narracji, a pracowali na wysokich szczeblach i mieli dostęp do informacji. Więc jeżeli... Taki czy inny y, analityk, osobnik twierdzi, że będzie tak i tak, to nie pytamy skąd on to wie, znaczy pytamy oczywiście, ale biorąc pod uwagę taką funkcję jak korelacja, y, to liczy się tylko co powiedział i czy mu się sprawdziło. Następnie co powiedział i czy mu się sprawdziło. I ilość tez po jednej stronie i ilość trafnych po drugiej stronie to jest właśnie zjawisko korelacji. Y, przyczyny trafności nie są istotne. Czy mu podpowiedział Duch Święty, czy on to przeczytał w dokumentach wywiadowczych, czy sam na nabazgował na piasku, obojętnie. Korelacja to jest liczebny związek bez względu na przyczyny. I ktoś, kto nie widzi zjawisk statystycznych w otoczeniu, a pyta tylko, a czy to zostało udowodnione, a czy ktoś o tym powiedział, w korelacji to nie ma najmniejszego znaczenia, liczy się tylko liczebność. Co się zdarzyło i ile razy było trafne. W związku z powyższym osoby, które powiedzmy mały, miały mały związek z tego typu naukami ekonomicznymi jak statystyka, nie rozumieją pewnych zdarzeń, bo próbują uzyskać dowód na wszystkie procesy. Te dowody są w wielu obszarach informacjami bardzo chronionymi. W związku z powyższym, Bierze się pod uwagę korelacji, a nie wyjaśnienie przyczynowo-skutkowe, czyli po prostu nie fabułę, a ile razy ktoś dostał poryju. Więc jeżeli taka statystyka jest, że ktoś wychodzi do knajpy i dostaje prawie za każdym razem poryju, no to wniosek jest prosty. Nie chodź do tej knajpy, bo dostaniesz znowu poryju. Tak jest. No to tak jak w tym filmie. Momenty były, no masz. No. Ale to są dobre tradycje właśnie tych audycji. Mnie się tak kiedyś marzyło, żeby mieć możliwość takich pogadanek, a tu proszę bardzo, zdarzyło się, dostałem taką propozycję właśnie od Ciebie, za co serdecznie dziękuję po raz kolejny. Jest to niezła zabawa, muszę powiedzieć, chociaż okupiona niejednokrotnie dużymi emocjami i, i, i każde przygotowanie do audycji i po prostu dzień codzienny tej takiej roboty górniczej, wykopywania tego wszystkiego i analizowania no, no jest forsowne emocjonalnie, co tu dużo mówić. Jeżeli y, państwo sobie y, przesłuchują dokładnie tego, y, próbują pewne rzeczy sprawdzić na własną rękę, y, co zalecam serdecznie, każdego należy sprawdzać, wierz i sprawdzaj, jak mawia klasyk, no to wówczas no, czuć nieznośną tą, no, nie lekkość bytu, lecz wprost przeciwnie, ten ciężar wiedzy i odpowiedzialności za tą informację, że mając powiedzmy pod opieką jakieś młodsze latorośle, swoich życiowych partnerów, czy też firmy, kolegów współpracowników, jeżeli ma się takie funkcje społeczne czy rodzinne, no to jest odpowiedzialność za tą informację, że człowiek się chce podzielić pomimo tego, że naraża się nieraz na śmieszność, bo mówiąc o pewnym zjawisku kilka miesięcy, ba, kilka lat wcześniej no naraża się na tą śmieszność i pomimo tego brnie dalej w to, a po czym jeżeli słuchacz jest, czy taki kamrat, że tak powiem, uczciwy informacyjnie i pamięta to, co się mu kiedyś mówiło i rzeczywiście doceni, to po jakimś czasie się okazuje, że zaczyna patrzeć na świat innymi oczami i dzięki temu sam staje się takim ośrodkiem analitycznym, który nagle y, przejrzewa na oczy i zaczyna rozumieć ten świat zupełnie inaczej niż oficjalna ścieżka informacyjna. Podaje do wierzenia. No to na koniec jeszcze jedną tajemnicę, jakie są cele z punktu widzenia Putina poza oczywistymi na Ukrainie, czyli niedopuszczenia do natoizacji tego kraju i powstrzymania zdecydowanego postawienia tamy, rozszerzeniu NATO na wschód, teraz i w przyszłości de facto wysadzenie tych planów perspektywicznie w powietrze, no bo skoro to na Ukrainie zostanie powstrzymane, to właściwie... Wschodnia flanka z jego punktu widzenia zostanie już na trwałe zabetonowane. Powstanie taki bufor bezpieczeństwa w postaci państwa sezonowego, takiego kadłubkowego, takiego wasalnego. W telu w drugą stronę nie ma znaczenia. Każde państwo wasalne jest łatwo sterowalne. Czyli poddaje się sugestiom i naciskom. Widzę Białoruś. Więc to, to, to są cele oczywiste, natomiast no, ukryty cel chyba najważniejszy w tej całej zabawie z punktu widzenia społecznego i polityki wewnętrznej Federacji Rosyjskiej to jest podbój i pozyskanie metodą cichą, taką jakby no, podstępną, niezauważalną sporej liczby kilku, a może nawet kilkunastu milionów nowych obywateli, którzy przynajmniej w sporej mierze językowo, kulturowo identyfikują się z Rosją, natomiast do tej pory nie mieli takiej okazji. Teraz z, na wojnie, jak to na wojnie, no trzeba się zadeklarować, a jeżeli ktoś się nie deklaruje, no to przebywając w obozie filtracyjnym, nagle dojrzewa do tej decyzji, no tak, cała moja rodzina jest na wschodzie, to ja także jestem prawowiernym Rosjaninem i proszę mi wypuśćcie, bo ja nigdy nie brałem udziału w tych bojówkach faszystowskich, nie byłem w armii, jestem, e, możecie mnie sprawdzić, tak, tutaj, tutaj są zeznania świadków, sąsiadów i tak dalej, no, i po dwóch tygodniach go tam zwalniają i oczywiście dla bezpieczeństwa przenoszą w głąb Rosji, żeby nie mógł nawiązywać starych kontaktów chociażby z opiekunami przypuszczalnymi z SBU. Tak to się odbywa praktycznie na wschodzie, w Doniecku i w okolicach. I to ma miejsce obecnie w Hersoniu, gdzie już niebawem, czyli to jest u ujścia Dniepru, przypomnę do Morza Czarnego. Będzie referendum kolejne we wrześniu. I, ja przepraszam i... na chwilę. Jakbym mógł zrobić przerwę techniczną na momencik, na dosłownie jedną minutę, to bym prosił, ja tu wyłączę mikrofon i zaraz Ci wyjaśnię, o co chodzi. Dobra? Damy radę to zlepić potem? A to no problem. Technika wszystko zniesie. Dobra, to muszę zrobić przerwę. Pardon. No już jestem. No tak ja kończę opowieść. Na liczniku było godzina 25. Godzina 20, z jedną minutą może. Nie ma problemu, to widać. Ja ci skończę opowieść o Pucku, bo on bardzo konsekwentnie to realizuje. Dlatego między innymi bardzo oszczędnie. Wystrzega się atakowania wszelkich obiektów cywilnych, w szczególności generatorów prądu elektrowni na Zaporożu na przykład, która jest głośna i chyba taka będzie w najbliższej przyszłości. Oczyszczalni ścieków, łączności systemów i także szlaków kolejowych i, i, i dróg poza tymi, które występują na szlaku na głównych szlakach zaopatrzeniowych, transportowych, no bo te są, wiadomo, wysadzane razem z mostami, aby uniemożliwić postępy sił wroga. Natomiast jeżeli ktoś mieszka w okolicy, która tymi działaniami nie jest dotknięta, no to jego życie niewiele odbiega, od, poza dojmującą biedą oczywiście, od dotychczasowych zjawisk i zwyczajów. No po prostu to życie toczy się normalnym torem, co jest dziwną wojną, w, w, w, nie tylko w czasach najnowszych, ale w ogóle ze znanej historii, no bo to jest nowy rodzaj toczenia wojny w jakichś dziwnych ramach i w jakichś dziwnych celach. Dlatego ja staram się je zrozumieć i mam wrażenie, że po tylu miesiącach i już latach obserwacji tej całej sytuacji chyba niewiele się mylę co do konsekwentnych działań Moskwy na Ukrainie, jeżeli o to chodzi. Moskwa oszczędza substancję ludzką, czyli jak ty to nazywasz, próbuje zachować substancję, tkankę społeczną, ale w celach wyłącznie egoistycznych. Ona chroni własną, tę lojalną, ruską substancję etniczną, natomiast ta, która na nią naciera, tę niszczy w sposób zdecydowany i nieobłagany, tak to czyni niedźwiedź, kiedy ktoś napadnie na matkę z młodymi, prawda? Występuje niepohamowana agresja. No i to chyba jest, już tyle razy się powtórzyło, że jest pewnym, z wartym do analizy zjawiskiem jakby głęboko przemyślanym. Rosja w ten sposób zachowuje przychylność, czyli pozytywny image, ten ten soft power podczas tego konfliktu, tej wojny bratobójczej, bo w swoich mediach do rodaków, którzy słuchają po rosyjsku, wiary, nawet Ukraińców, czyli posiadających obywatelstwo paszporty ukraińskie. Może wiarygodnie mówić, ale my przecież nie przyjechaliśmy do Was strzelać, tylko Was wyzwolić spod okupacji. My do Was nie strzelamy. Nie, nie burzymy Waszych yy, przedszkoli, szkół, tak jak to mówią w, w Kijowie, celowo i yy, stacji z prądem prawda, i zaopatrzenia w wodę, tylko z, jeżeli one są zniszczone, to my pomagamy je odbudowywać, bo my jesteśmy waszymi przyjaciółmi, my jesteśmy waszymi opiekunami, my was przyjechaliśmy wyzwolić. i Zaraz zorganizujemy referendum, wybier wybierzemy nowe władze demokratyczne no, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, to jest z punktu widzenia tego mikro etnicznego, wojny powiedzmy sobie kulturowo-etnicznej między dwoma żywiołami, tym czystym ukraińskim i tym czystym ruskim, no to jest zrozumiałe. U nas rzadko kto w ogóle próbuje się do tego dokopać, twierdząc, że w Ukrainie toczy się wojna, napadnięta Ukraina przez Rosjan, no a to tak no, nie w stu procentach wygląda, bo duża część Ukrainy jest zamieszkała przez żywioł niemalże wyłącznie rosyjski jeżeli chodzi o kulturę i język i też zachowania społeczne, bo też inaczej zachowuje się ludność, yy, powiedzmy sobie zakolegowana językowo, kulturowo, a inaczej wroga. No to pamiętamy, jak przy, weszli Niemcy, to był w Polsce ewidentnie żywioł obcy i to byli okupanci. Natomiast na wschodzie Ukrainy, w Doniecku, pod Ługańskiem, wojska rosyjskie nie są traktowane przez przechodniów na ulicy jako wrogowie. Tak, wiele takich doniesień jest i można je oczywiście sobie sprawdzić, jeżeli ktoś szuka, bo jak nie szuka, to to co dociera do powszechnej opinii publicznej, no to są zupełnie inne przekazy. Ostatnio taki obrazek widziałem, że na śmietniku były paszporty ukraińskie w wielkiej ilości, trudno naprawdę zgromadzić taką ilość tak sobie, bo wymieszane ze śmieciami spora część obywateli ukraińskich miała podwójne obywatelstwo, dlatego że przecież strona rosyjska udostępniała możliwość pozyskania paszportu, czyli że obywatelstwa rosyjskiego, jeżeli ktoś się wykazał podstawowym pochodzeniem w tym zakresie, to było możliwe, ale tutaj mi się jeszcze taka jedna refleksja, nasuwa w związku z moim pobytem w Czechach, dlatego, że wszystkim się powszechnie wydaje, przynajmniej tym, którzy mniej się interesują historią, że Czesi zawsze byli takimi ślizgaczami, kolaborantami czy narodem bez honoru. Otóż nie. Był taki bardzo istotny moment w ich historii, mianowicie... Rok 1620, bitwa pod Białą Górą, kiedy to radykalnie zmieniły się nastroje społeczne. Do tego roku Czesi prowadzili ostre walki o niepodległość, bronili swojego terytorium, walczyli ze zwykle przeważającymi siłami wroga, głównie to byli Habsburgowie, Natomiast w tym roku 1620 w przegranej bitwie zostało praktycznie wyżnięte całe rycerstwo i szlachta, którzy walczyli o wolność Czech i zostali tylko chłopi i mieszczaństwo Czyli ktoś, kto był przy pługu i ktoś, kto był szewcem, krawcem czy jakimś jeszcze innym rzemieślnikiem, którzy praktycznie... Nie mieli żadnej szansy, ażeby wystąpić w potyczce z zawodowym wojskiem różnych mocarstw i królestw, które czyhały na ziemię czeskie, które przecież będąc w centralnej części Europy były bardzo dogodnym szlakiem zarówno z północy na południe, to był szlak bursztynowy, jak i ze wschodu na zachód i odwrotnie, w związku z powyższym powzięto taką decyzję, że tak powiem, można to nazywać narodową, że od tej pory nie będą już walczyć, bo też i nie było komu, ponieważ jeżeli tak pójdzie, to wyginą jako naród i postanowili inaczej rozgrywać te sprawy politycznie, być społeczeństwem, które układa się z państwami silniejszymi, ponieważ po prostu nie mieli innego wyjścia. I ta tradycja współpracy przez innych, brzydko zwana kolaboracją, ugruntowała się i stała się pewną cechą narodową szukania rozwiązań wygodniejszych, bezpieczniejszych, bardziej ekonomicznych, i na tym tle pojawia się taka teza, że są narody, które nie walczą nigdy w pewnych okresach, w pewnych epokach. Są takie, które walczą, kiedy im pasuje, a kiedy nie, to nie. I są takie, które walczą bez względu na wszystko i bez względu na spodziewany efekt. Także... No, no i w której my jesteśmy kategorii. No i w której my jesteśmy grupie. I, I tak mnie to właśnie zabolało, że e, w tej refleksji e, Polacy wychodzą na takich, kurde, balans, że tak powiem, brzydko, nieuków, którzy nie wyciągają z historii żadnych nauk e, i którzy powinni być przynajmniej tym narodem, który wie, kiedy walczyć, a kiedy nie, kiedy ten interes jest odpowiedni, kiedy jest dobrze zdefiniowany, a kiedy trzeba pewne rzeczy przetrzymać, bo jeżeli e, powiedzmy okupant jest taki bardziej, jakby to powiedzieć, małostkowy, nie małostkowy, taki wielkoduszny, o, to mam na, na myśli, ponieważ jego cele są ukierunkowane zupełnie w innych obszarach, to z takim należy się układać po to, żeby nie dać się zarżnąć, krótko mówiąc, zniszczyć, Jeżeli, yy, tak to bywa w, w dziejach cywilizacji, silniejsze państwa, wspólnoty, narody podporządkowują sobie terytoria sąsiadujące i zależne, żądając oczywiście takiego czy innego Lenna, yy, ale w zamian za to oferując ochronę i yy, handel, możliwość yy, egzystencji, yy, a nawet rozwoju, a są też takie, z którymi walczyć trzeba ponad wszystko. Ja tutaj nie próbuję dać żadnej odpowiedzi, bo to jest tutaj odpowiedź syntetyczna, która nie precyzuje ani czasów, ani rodzaju najeźdźcy, czy jakiegoś agresora, czy też po prostu intruza, bo niektórzy są zwykłymi intruzami, którzy w dążeniu do własnych celów po prostu przechodzą tędy. Takie mamy położenia. Taki, panie, mamy klimat polityczno-geograficzny. W związku z powyższym do takiego położenia należałoby się odpowiednio ustosunkować, a w związku z tym, że na szczeblach władzy przez wieki nie brakuje podżegaczy, którzy są nas w stanie skutecznie zagrzać do oporu wtedy, kiedy wystarczyłaby zwykła praca, handel, współpraca i inne tego typu procedury cywilizowane w nowożytnych społeczeństwach, nagle z szabelką na takiego powiedzmy intruza się rzucamy, który nie mając wcale za, zamiaru nas tutaj wcie, w pień wy, wy, wycinać, nagle się okazuje, że jednak może to by było prościej i taniej niż układać się z takim prawda, podskakującym nieustannie sąsiadem. No, jeden problem tak jakby ci znika, bo budujemy żelazną kurtynę, nie tylko płot w Białowieży na żubry i tak zwanych uchodźców opalonych z Iraku, ale <słuch> <słuch> prawdziwą żelazną kurtynę, która będzie działała. No i Wygląda na to, że w końcu doczekasz się restauracji w nowym otoczeniu średniowiecznego szlaku bursztynowego, czyli północ południe z, z Niderlandów, Kurlandii oraz Szwecji, na południe przez Węgry aż do Tuchajbeja. <laughs> nowego szlaku no, stworzone są pod to właśnie podwaliny między morza i daj Boże, aby te szlaki transportowe się pobudowały, no to będziemy handlowali, no. Będziemy jakoś żyli w tej biedzie, no będziemy zmuszeni do tego. Rosja będzie odseparowana tak albo inaczej gospodarcze od swojego zaplecza kapitałowo-technicznego w Niemczech. To jest jeden z głównych celów strategicznych tej operacji pod tytułem Międzymorze i Majdan, jakby ktoś nie zauważył. Antagonizacja Rosji i Unii Europejskiej po to, żeby Rosja była poza tym układem. No i wówczas jak dojdzie do dużej rozgrywki z mandarynami, no to się okaże, że sojusz merkantylny Moskwy i Pekinu jak zawsze do tej pory, stoi na bardzo kruchych podstawach, bo idea imperialna Chin wcale nie jest zbieżna, a w wielu miejscach jest konfliktowa z ideą Imperium Rosyjskiego. I przy pierwszej poważnej okazji w tej dużej rozgrywce na wschodzie Rosja poproszona o neutralność prawdopodobnie Taką neutralność za jakieś koncesje dodatkowe na kontynencie euroazjatyckim y, oczywiście się zgodzi. Tak jest duży plan, który zaczyna się coraz wyraźniej rysować. Jego kontury były widoczne już 10 lat temu, ale teraz już są bardzo, już tak powiem, czytelne. Ja aż dziś wierzę, że wielcy geopolitycy, tak zwani wysłani to na terytorium polskie, już którzy napisali kilka książek, nie będę cytował nazwisk, żeby nie powodować, broń Boże, jakichś konfliktów personalnych, no tego nie zauważyli. Taki przypadek jest. Myślę, że w tym miejscu jak zwykle trzeba przypomnieć, że Wszelka zbieżność nazwisk, wydarzeń jest absolutnie przypadkowa. To jest rozrywkowa audycja, refleksyjna czasem może. Dzisiaj z całą pewnością nie chciałem wytaczać żadnych ciężkich dział, ponieważ ten ostatni moment wakacji powinien zostać przyjemny, jakby nie było. Póki jeszcze możemy, póki pogoda nam pozwala. Póki nastroje jeszcze są yy, wakacyjne. Jeszcze się dosyć namartwimy. Yy, natomiast yy, refleksja kolejna z podróży do naszych południowych sąsiadów jest taka, że nie warto się tak naprawdę przejmować zbyt daleko, zbyt dużo. Plan oczywiście strategiczny musi istnieć. Ten plan musi być realizowany na bieżąco. Ale wiadomo, że nie da się wszystkiego zrobić naraz, nie da się też y, wszystkiego zrobić szybko. Pewne rzeczy po prostu muszą dojrzeć. Wiele ze spraw y, jest niemożliwych do wykonania i wiele z przygotowań y, w krótkim czasie potrzebne na to jest y, dużo y, czasu, pieniędzy, wysiłku. No, Czesi podchodzą do sprawy bez względu na zawieruchy y, dziejowe. Zdecydowanie bardziej pragmatycznie, cenią sobie przyjemność życia codziennego, szanują swoją pracę, nie nadwyrężają się zbytnio, nie łapią drugich, trzecich etatów. Kluczem do tego jest także niechęć do zazdrości, do konkurencji między współobywatelami, którzy mieszkają przy sobie. Jeżeli komuś sprawdza się ruda dachówka, to sąsiad kupuje również rudą dachówkę, nie próbuje mieć jakiejś innej. Jeżeli jeden ma cztery pokoje, to drugi też mówi, ja też sobie wybuduję cztery pokoje w domu. Po co mam piąte, szósty, jeżeli u sąsiada wystarczy, to im nie będzie pewnie wystarczyć, bo mam tyle samo osób w rodzinie. Ta praktyczność jest widoczna na każdym kroku i powoduje także to, że unikają wydatków zbytecznych i działań zbytecznych. Pracują mniej, chociaż zarabiają więcej, ale wydają też mniej w związku z tym, że y, mając bardziej wyważone y, potrzeby y, rzeczywiste, y, unikając potrzeb wydumanych, y, takich próżnych działań, które do niczego nie prowadzą... Weźmy sobie taki przykład tych dawnych czeskich filmów, gdzie praktycznie nikt nie wykonywał działań bez wyraźnej potrzeby. Tutaj należy podkreślić, że wyraźna potrzeba to musiała być naprawdę wyraźna potrzeba, która skłaniała danego człowieka do działania, żeby wartało mu swoją strefę komfortu opuścić. Ten, ten swój osobisty czas używany do kontemplacji przyjemności życia po to, żeby podejmować jakiś dodatkowy wysiłek no, raczej Czesi nie są chętni żeby sobie święty spokój burzyć świetnym tego przykładem jest oczywiście Wojak Szwejk bo tam ta kultura czeska jest dobrze opisana w tej książce i daje taki klimat rzeczywiście zdystansowania do zarówno polityki, gospodarki, jak i wszelkich trosk, które danego człowieka nie dotyczą. Troszczy się o swoich bliskich, o siebie, o swoich przyjaciół, o to, żeby wspólnie te chwile na tej ziemi mu przemijały w sposób wygodny, bezpieczny, przyjemny, przy dobrym Napitku i jadle. Także może nam, Polakom, potrzeba tego luzu nieco więcej, a jeżeli się te potrzeby wyważy między tym, co konieczne, tym, co ważne, tym, co mądre, rezygnując z tego, co nieważne, co głupie i niepotrzebne, to się może okazać, że wystarczy zdecydowanie mniej pracy i wysiłku w życiu, a żeby całkiem spokojne, sensowne i jednak godne yy, i honorowe by prowadzić życie. No tak, czyli że uczmy się od Czechów i właściwie uczmy się od wszystkich, jeżeli czegokolwiek można się nauczyć. Taka jest moja generalna dywiza, bo, bo ja się nie wstydzę uczyć od każdego, kto mi coś tam powie ciekawego. Rzadko to się zdarza, no muszę przyznać. <głosy> Ostatnimi czasy, ale... Ale niemniej, cały czas to zjawisko występuje, potencjalnie. Także Ciebie słucham zawsze bardzo uważnie i poddaję to pod rozbiór, także osobisty. Powiem Ci, Zoro, że ta wycieczka właśnie do Pragi to swoisty przełom taki w moim podejściu do życia bo człowiek tak te kilkadziesiąt lat szarpie się. Ale właśnie ja pytam, ale po co? Po co, kiedy można po prostu działać na zasadzie staranności, czyli zamiaru wykonania swojej pracy należycie dokładnie, sensownie, może to jest taki aspekt troszkę wiary katolickiej, która mówi, że nie tyle sam sukces jest istotny ile droga do jego osiągnięcia, dobre chęci i tak dalej. Ja myślę, że warto z tego czerpać, ale warto też czerpać z tej tradycji czeskiej, która jest, ja bym to nazwał, administracyjnie ateistyczna, bo oni to tak nawet obejmują. I podobnie z innych narodów, które mają różne pozytywne cechy. Myślę, że miarą inteligencji takiej społecznej i narodowej byłoby podejmowanie tych rzeczy, które w dziejach ludzkości były korzystne, twórcze, budujące, a unikanie tych odwrotnych, dzięki czemu życie staje się sensowniejsze i ten bardziej uniwersalny charakter człowieka nabiera zupełnie innego sensu, bardziej codziennego, bardziej dostępnego, a nie tylko wieczna konkurencja wyścig szczurów. Myślę, że w najbliższych czasach o których nie chcę tutaj mówić dzisiaj z naturalnych względów, o czym powiedziałem wcześniej. Kwestia współpracy wartości nieekonomicznych, czyli to co mawiał Kotarbiński, bo definiował te wszystkie ekonomiczne pojęcia, w, mianowicie korzystność. Korzystność jest pojęciem zdecydowanie szerszym od ekonomiczności. Ekonomiczność to jest uzyskanie efektu mierzonego w pieniądzu. A korzystność to już jest coś, co zbliża się bardziej do zadowolenia z życia, żeby nie powiedzieć yy, szczęścia. A szczęście jest to yy, zadowolenie z życia, biorąc pod uwagę yy, to życie w całości. I to zadowolenie miałoby mieć w miarę trwały charakter. O tym może kiedyś powiem na podstawie takiej monografii, Kota, nie Kotarbińskiego, tylko Tatarkiewicza. O, o szczęściu. Jest taka księga, 600 ponad 60 stron ma. Bardzo ciekawy przegląd wszystkich idei na świecie o tym. Ta książka dla mnie była pasjonująca, bo omawiała sprawy, które... Każdy praktycznie czuje przez skórę, ale nie ma się na co dzień możliwości przeczytać tego typu refleksji, a refleksja filozofa to jest refleksja przez wieki idąca. W związku z tym ja polecam każdemu taką jedną książkę, żeby sobie machnąć, Tadeusz Kotarbiński, O szczęściu, traktat. W związku z powyższym, co można zyskać? No Można zyskać bardzo wiele, bo niektórzy pracują całe życie i nad grobową deską okazuje się, że pracowali nie w, tym, nie w tej korporacji, krótko mówiąc, i nie na rzecz tego, gdzie chcieli ulokować swoje życiowe sympatie. W związku z powyższym, takie życie wydaje się mniej warte niż... To, że ktoś spożytkował je w przemyśleniu swoich życiowych głównych celów. Także nieraz pytają słuchacze, gdzie warto żyć, czy kariera, czy duże miasto, czy małe miasto. Zdecydowanie małe miasto. W dużym mieście warto się zabawić. Warto pojechać na piwo, czy na jakieś inne rozrywki, używki do teatru, do kina, na koncert. Natomiast żyć z ludźmi to jest żyć z kimś, kogo się zna, kogo się ceni, z kim się współpracuje, a nie z kim się konkuruje. Konkurent czasem się przyda, żeby sprawność naszego działania poprawić. Niemniej jednak całe stado dzikich konkurentów może nas przyprawić o poważny stres, żeby nie powiedzieć o jakieś gorsze sprawy, w związku z powyższym środowisko życia należy sobie dobierać poniekąd, tak jak dobry Wojak Szwejk, takie, w którym człowiek się czuje dobrze, bezpiecznie, w którym jego życiorys po prostu nabiera istotnego sensu dla siebie, dla najbliższych i po prostu niech to będzie taka puenta tej audycji. Dzisiaj nie ładuję żadnych czarnych wieści, w ogóle mnie to nie obchodzi dzisiaj, krótko mówiąc ponieważ dołączam do weekendu jeszcze poniedziałek i wtorek. To jest właściwie bardzo atrakcyjne, żeby weekend trwał do wtorku. Co roda, ty powiesz? No środa jest robota, czwartek i w piątek to już właściwie się zaczyna weekend, także no w porządku. W, w, w, w pewnym wieku, e, ja bym powiedział, e, nie czuję się tutaj jakiś specjalnie stary, czy nawet starszy. E, po prostu wydaje mi się, że jeżeli człowiek się w życiu już troszkę narobił, to powinien tą robotę sobie dozować stosownie do możliwości, do konieczności i do osobistej satysfakcji. To jest oczywiście... E, Y, luksusowa pozycja społeczna. Niemniej jednak y, taką pozycję można sobie wypracować. Machniesz tam 30 lat roboty i już masz. Dwa dni w tygodniu i jesteś ktoś. No, powiem szczerze, no to, to mi pasuje. Chociaż nie wiem, czy bym się za szybko nie rozleniwił. No to raz po raz y, y, y, przeczytasz wiadomości zobaczysz nowe zagrożenia jakieś y, tutaj hopsztosy naszych polityków, jakieś y, y, że tak powiem czytanie z listu świętego Mateuszka do y, do kogo to było ostatnie? Do y, czekaj o, ma? do komisa do do kretynian list świętego Mateuszka do kretynian no i od razu już masz ciśnienie podbite. Już wiesz, że nowe zadania się czają, że cały szereg parametrów ekonomicznych twojego ciepłego gniazdka się sypie. W związku z tym trzeba przedsięwziąć, przedsięwziąć nagłe działania w zakresie a to zaopatrzenia materiałowego, a to restrukturyzacji załogi, a to jakichś jeszcze innych spraw czy też którejś z towarzystw leasingowych, który dostarcza ci sprzętu zagrożony jest nagłym i niespodziewanym bankructwem, <grych> proponując ci niewykupywanie spłaconego samochodu albo jeszcze innego tego typu prawda, rozrywki. Także tego typu spraw nam nie brakuje i ja bym je jednak zdecydowanie przyduszał do tego stopnia, do którego się da, żeby oczywiście sobie nie zrobić jakiejś poważnej wtopy. Ale jednak trochę luzu polecam. Okresowo warto się oderwać od tego wszystkiego bez wszelkich mediów, bez jakichkolwiek środków łączności, mając potwierdzony pobyt, że dotarliśmy do celu, tam się bawimy, wracamy za dwa, trzy dni. Tak, tylko żeby było jeszcze do czego wracać, wiesz, bo to tak się no. teraz szybko zmienia. Że... Ty byłeś w robocie przez cały weekend, to widać, słychać i czuć. Także. Jestem ja tam nostre. miałem wy no właśnie, miałem tam wy na wszystko wywalone. Tak. Kulturalnie. Y... To także także ten, także ten. Ja tam na razie jeszcze po czesku próbuję. Nie wiem na ile się uda, ale raz po raz taki reset polecam każdemu i, i Klaus niech tu się schowa z tym wszystkim, bo takie resety to tam o kanc rozbić. No to co robimy? Robimy ten. Koniec. No to tym optymistycznym akcentem ja proponuję na sam koniec wakacji, żeby także naszych słuchaczy odrobinkę tutaj podbudować. No i wskazać może jakieś pomysły, może ktoś się nad czymś zastanowi, może hakuje nie na tą korporację co trzeba, może utrzymuje jakieś procesy ekonomiczne zbyt kosztowne, które poszerają mu 90% żywota, może się okazać, że da się prościej, łatwiej, przyjemniej i że właściwie w ogóle o co innego chodzi. Jak to mówią naśledaną? Na